Jerzy Dowiad, Chrzest Polski. Wydawnictwo Wiedza Powszechna w serii Biblioteka Wiedzy Historycznej, Warszawa 1966. Nagranie Studio Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie 1966. Czyta Jerzy Bokiewicz.